Aktualności jedynki. Ewa Worobiec, zapraszam. Ponad 3000 interwencji odnotowali strażacy w związku z silnym wiatrem. Od godzin popołudniowych znowu będzie silnie wiać. Szczególnie w województwach podlaskim i lubelskim oraz w warmińsko-mazurskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podkarpackim. Tam porywy do 70 km na godzinę. Podobne ostrzeżenia wydano dla Zatoki Gdańskiej. Wczoraj silny wiatr uszkodził maszt łączący w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w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 Silny wiatr uszkodził dach części szpitala powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim na Lubelszczyźnie, mówi dyrektor placówki Marek Zawada.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 A ratownicy Topr przypominają, że otwarcie drogi do Morskiego Oka nie jest jednoznaczne z poprawą warunków w Tatrach. Warunki do uprawiania turystyki są tam nadal trudne. Obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Rząd w najbliższym czasie podejmie decyzję w sprawie wprowadzenia podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Decyzję poprzedzi analiza sytuacji rynkowej. Rada Ministrów przygląda się także turystyce paliwowej.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 Załoga misji Artemis II pobiła rekord Apollo 13 i znalazła się w odległości 400 tysięcy km od Ziemi. Przedstawicielka NASA przekazała to astronautom statku Orion podczas zbliżania się do okrążania Srebrnego Globu. Wówczas, 15 kwietnia 70 roku w podróży misji Apollo 13 załoga ustanowiła roko, rekord najdalszej odległości człowieka od rodzimej planety. W tamtym czasie, ponad 55 lat temu... Polecieli 248 655 mil od ziemi, a dziś dla całej ludzkości wy przekroczyliście kolejne granice. Statek Orion od kilku godzin okrąża z czteroosobową załogą Księżyc. Do Budapesztu przylatuje dziś z dwudniową wizytą amerykański wiceprezydent J.D. Vance. wesprze w kampanii wyborczej walczącego o utrzymanie 16-letnich rządów Viktora Orbana. Wybory parlamentarne na Węgrzech w najbliższą niedzielę. W Polsce marnujemy 5 milionów ton żywności rocznie. O skali tego zjawiska przypominają polskie banki żywności. Anna Wolska mówiła na antenie Polskiego Radia 24, że najwięcej marnujemy pieczywa, które może dałoby się jeszcze wykorzystać.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 Lodówki społeczne są w wielu polskich miastach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. We wtorek na termometrach od 4 stopni na północnym wschodzie przez 10 w centrum do 13 na zachodzie. Wiatr początkowo umiarkowany, ale od południa będzie wiać silniej, szczególnie w województwach podlaskim i lubelskim oraz we wschodnich częściach warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Tam porywy wiatru do 80 km na godzinę, w Sudetach do 80, a w Karpatach porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę. Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Josera. Yes, We care, you grow.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 14. Zapraszają. Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Jedynka to jest radio. Autopromocja. A na zagarza już 7 minut po godzinie 5. Agrofakt. Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam na nasze wtorkowe, już poświąteczne Agrofakty. A zaczynamy od przypomnienia i od nowych danych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Bo trwa nabór wniosków, w kampanii dopłat 2026 rolnicy mogą biegać się w Arimr o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w ramach tej nowej kampanii. Wnioski o przyznanie płatności przyjmowane są za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek+. Dotychczas z tej formy wsparcia zdecydowało się skorzystać nieco ponad 80 tysięcy osób. W większości ich uprawy znajdują się w województwie mazowieckim i małopolskim. Tak wynika z tych najnowszych danych. Ruszyła także już kampania wiosenna kampania ubezpieczeniowa, upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dzięki wsparciu z budżetu państwa składka na wiosenne ubezpieczenie upraw może być niższa nawet o 65%. Więcej na ten temat powie Tomasz Matusiak.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 Rolnych korzysta od 16 do 20% rolników, a ochroną jest objętych ponad 35% areału upraw w Polsce. A w tym roku na dotowanie ubezpieczeń upraw i zwierząt z budżetu państwa przeznaczonych jest prawie 630 milionów złotych. I jeszcze informacje z ekopiekarni na koniec, bo takich w kraju przybywa. Z danych wynika, że coraz więcej przetwórców odchodzi od hurtowni i wraca do bezpośredniej współpracy z rolnikami. W przypadku produktów ekologicznych to nie tylko kwestia jakości, ale często jedyna możliwość utrzymania takiej produkcji. Brak stabilnych dostaw zmusza przetwórców do budowania własnych relacji z producentami. Zdaniem ekspertów rynek zaczyna się zmieniać i właśnie taką kluczową rolę odgrywać będą relacje z dostawcą, czyli z takim rolnikiem ekologicznym. I to już wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Na kolejne zapraszam jutro po godzinie piątej. Justyna Golonko.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 Pamiętam, jak zespół ONA nagrywał ten teledysk, bo ten teledysk powstał w 95 roku podczas festiwalu już nieistniejącego w Sopocie. Nie wiem, czy można, no, no można, taka nazwa była. Marlboro Rocking Festival. Tak było, właśnie, Szanowni Państwo i miałem okazję być wśród publiczności, kiedy Oena nagrywało teledysk. Znaczy no myśmy nie mieli świadomości wtedy, że, że teledysk powstanie z tego i z próby, i z tego występu już zespołu. To jest taki numer, na którym się można wyłożyć, jaka to melodia, bo człowiek wie, że to jest Oena i pierwszy tytuł, jaki przychodzi do głowy teraz, teraz, teraz, a prawdę mówiąc, tytuł ten poprawny to jest Znalazłam. 16 po piątej. Dzień dobry z jedynką. Wtorek, 7 dzień kwietnia, 97 dzień roku do końca roku 268 dni. Na słońce zajdzie o 5.57 zajdzie o 19.20, czyli że dzień potrwa 13 godzin i 23 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 24 minuty, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 5 godzin i 41 minut. Imieniny obchodzą. Armin Donat, Donata, Epifaniusz, Hegezyb, Herman, Jan, Józef, Krystian, Libert, Maria, Przedsław i Saturnin I wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy Święta, święta i poświąteczny poranek w radiowej jedynce I pytanie, które jest nadal aktualne, czy przestało, czy nadal duje Bo wiatr dał nam się we znaki, zwłaszcza w nocy, z niedzieli na poniedziałek No i cały wielkanocny poniedziałek, czasami to nie szło jechać Nie szło no troszeczkę wieje na woki. Ale to jakoś tak czuć, jak pan kieruje? Czuć. Że trzeba trzymać mocniej kierownicę? Trzeba, trzeba, trzeba. Trochę przeszkadza, trochę znosi czasami. A no właśnie, niestety to nie jest koniec wielkiego dmuchania, jak to mówił swego czasu świętej pamięci Andrzej Zalewski. W kilku województwach dziś znowu odczujemy podmuchy, nie tylko na drodze, zwłaszcza po południu i wieczorem. Gdzie dokładnie, powiem państwu, za chwilę zaczynamy, a tak przy okazji przybyło nas po tych świętach i wcale nie pytam o kilogramy. Czy może jakiś nowy słuchacz się pojawił? Na przykład. Daniel Wydrych. Kłaniam się i zapraszam, jest 18 po piątej. Do all that once was meant for a man Don't get me wrong, I adore them But I thank the Lord she made sure that I am a woman Oh, fresh out of college, best of year Bursting with knowledge, she wants that career But the list is long and the risks are mad. Her fertility makes her incompetent Listen kid no, oh, don't get me wrong. Radio Program Pierwszy i Dzień Dobry z Jedynką, poświąteczne wydanie naszego programu, 21 minut po godzinie 5, czyli co, możemy spokojnie rozpoczynać to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli państwo mają głos, bo wspólnie tworzymy tę pierwszą godzinę jedynkowego poranka, 22.139, 22.02, czy państwo mają w portfelu 10 groszy. Nie po to, że można ewentualnie wyciągnąć, przypomnieć sobie jak wygląda, bo mniej więcej tak to wyglądało pani Zdzisławie, prawda? Dyszka. Wczoraj padał grad wielkości dziesięciu groszy. Zrobiło się biało. Spadło do deszczomierza trzy mm deszczu i wiał wiatr. Łamał gałęzie drzew, a z pół unosił się pył. Ziemia erozja wieczna. A dzisiaj w Światowym Dniu Zdrowia temperatura plus trzy stopnie na dwóch metrach, przy gruncie plus jeden stopień między Nerem a Bartą, Przepięknie świeci księżyc. A stara mądrość ludowa na nasienie, miej, osz, bronu i siej. Dobrze, że pan wspomniał, panie Zdzisławie, o księżycu, bo przecież misja Artemis II, tym żyliśmy w te święta, no i przecież ta misja jeszcze trwa. Z Jankiem Pachlowskim spróbujemy ustalić, gdzie w tej chwili są astronauci, no ale dziś mieliśmy historyczny moment, o którym już niebawem trochę więcej państwu powiemy. Pan Zbyszek z Luśką jak zawsze na spacerze, ale ten wiatr tak duje, że no, po prostu skraca te nasze plany poranne. Raport pogodowy chodów koło Siedlec. Temperatura 7 stopni na plusie, ale niebo zachmurzone. W tej chwili nie pada, nie ma mgły, ale jest bardzo silny, porwiscy zachodni wiatr. powodu powoduje, że jest bardzo nieprzyjemnie. I właśnie mamy zamiar zmiatać szybko z do domu. Pozdrawiamy serdecznie Lusia i Zbeszek. Niech pan zmiata, czym prędzej, panie, Zbychu, bo z Tym wiatrem to nie ma żartów. On ma niszczycielską siłę. Ona ta, ta siła powodowała, że, że strażacy mieli sporo roboty, ponad 3000 interwencji, jeśli państwo słuchali naszych aktualności. No to jeszcze pan Marek, a w tle bohater drugiego planu. Dzień dobry, ocieka się kłania. Witam moi kochani po świętach. Dwa dni świąt przeleciało. Dzisiaj do pracy, tylko żeby ktoś nie mylił tego z poniedziałkiem, bo dzisiaj wtorek. Moi kochani, dzisiaj jest spokojnie. Cztery stopnie, niebo czyściu, dębki. bo wczoraj no, to był kalejdoskop w pogodzie i kurzyło wiatrem. I... I troszkę gradu było i deszczu i chmury były na niebie takie ciężkie, ołowiane, także było naprawdę nieczypawie wczoraj. Dzisiaj już jest spokojnie i co panie redaktorze? Dużo zostało placków po świętach, bo ja na śniadanie, na obiad na kolację na razie sałatki i placki. Pozdrawiam wszystkich. Dużo, dużo zdrowia, życzę, Marek. Nie chciałbym niczego sugerować, panie Marko, ale może dziś na obiad, na przykład nie wiem. Na rosół. Pierwszy Polskiego Radia. Pan Leon jest w tej chwili w okolicach Brambra-Bożyc. Plus cztery i wieje także. ho, no rzeczywiście, ten wiadr dawał nam się we znaki. Szanowni Państwo, na wsi pod Warszawą w nocy. Wczoraj między tak piątą a godziną szóstą, no dosłownie był armagedon. I grat, i wiatr, ale takie potężne, potężne podmuchy przewracało kosze na śmieci, no ale kosze to tam betka oczywiście, bo wiemy, że najgorsze są te gałęzie, które potrafią zrobić sporo krzywdy. Kierowcy musieli ściskać kurczowo kierownicy, na to strażacy w roli głównej mieli sporo roboty. Ponad trzy tysiące interwencji wylicza kapitan Wojciech Gralec Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.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 części szpitala powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim na Lubelszczyźnie. Na szczęście nie było konieczności ewakuacji pacjentów i skończyło się tylko na strachu.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 Ale na tym nie koniec niestety, szanowni państwo, alerty przed silnym wiatrem zaczną obowiązywać dziś po południu i obejmą tak województwo lubelskie oraz podlaskie, a także w części województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W tych regionach znowu może mocno wiać, tak jak mówiłem, po południu i wieczorem. No i w tych regionach średnia prędkość wiatru może wynieść od 55 do 70 km na godzinę. Będą takie podmuchy nawet i niemal do 90 i te ostrzeżenia mają obowiązywać do 19:00 wieczorem, więc wieczorem powinno się to uspokoić. No i miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. A. Przypadku nie ma w tym, że coś się dzieje, choć nie za dobrze jest, gdy znik pada strzał. Gdy znik pada strzał, Narzekasz na ten wiatr. W oczy wieję, czy podziękujesz mu, gdy w plecy będzie wiał, gdy w plecy będzie wiał. Nowe życie się zaczyna, dzisiaj jego pierwszy dzień. zakręt, gdyż rzuci w pobocze, to może po to byś popatrzył czasem wstecz. Popatrzył czasem wstecz. Narzekasz na ten deszcz, to cię w czy podziękujesz mu, już się zgoni precz? Radio Program Pierwszy i Dzień Dobry z Jedynką, a u Pana to raczej Dobry Wieczór. Dobry Wieczór Janie. Jan Pachlowski z oceanu. No chyba tak by wypadało powiedzieć, bo tutaj na wschodnim wybrzeżu za 27 minut północ. Wszystkiego dobrego po świętach. Jak po świętach? W Stanach Zjednoczonych tylko w niedzielę były święta. Zresztą tutejsi politycy, ci najważniejsi, stwierdzili, że chyba nie ma świąt, bo bardzo intensywnie pracowali. Mówimy tutaj o kwestii irańskiej, tak więc przeszła już ta wielka noc tak trochę mniej zauważana może niż w poprzednich latach. Jan Pachrowski, szanowni państwo, tak czy inaczej świąt nie miał, bo musiał tak z jednej strony relacjonować poszczególne wpisy no, mam na myśli ten jeden konkretny Donalda Trumpa, który grozi Iranowi i, i nazywa ich w takich dość niewybrednych słowach na, na P. Natomiast no, to jest jedna rzecz. Druga kwestia to jest oczywiście misja Artemis II i tak się Janku, wspólnie tutaj zastanawiamy, czy Amerykanie bardziej żyją, czy rzeczywiście tą misją, czy tym, że ceny ropy idą w górę. Bo przecież pamiętasz, rozmawialiśmy przed misją Artemis II, przed startem rakiety, i ta cena zdaje się w, w ciągu tych kilku dni jeszcze wzrosła. Tak, wzrosła 30 centów, teraz za galon płacimy mniej więcej, tak patrzę na stacje benzynowe w mojej okolicy, ale to są też takie średnie krajowe, 4 dolary 30 centów, to jest dolar i 30 centów mniej więcej. Trzeba zapłacić właśnie tutaj taką kwotę większą w porównaniu z tym, co było przed wojną. Rzeczywiście Amerykanie patrzą na to w jakiś sposób z przerażeniem, no ale też nic nie mogą zrobić, na się tej sytuacji z z, um, tak zwanym wyczekaniem, ale też amerykańskie media y, piszą to, co się dzieje w innych krajach, w Europie i na przykład zwracają uwagę, że w Wielkiej Brytanii za galon, to są niecałe litry, mm -hmm. trzeba zapłacić równowartość 12 dolarów, tak więc słuchaj, też pokazują, że wcale nie jest tak najgorzej. Tutaj. Śmiem twierdzić, że słuchaj, będzie jeszcze więcej, bo sprawdziliśmy dosłownie przed chwilą z naszym wydawcą y, 115 w tej chwili za, za baryłkę. 5 dolarów więcej niż tak, właśnie, na początku tak, tego tak. tygodnia. na światowych rynkach policzyliśmy na szybko w ciągu trzech miesięcy, to jest wzrost o 15 106%. Więc zakładamy, że cena paliw na stacjach u nas także pójdzie w górę, choć do dzisiaj mamy jeszcze mamy tę cenę ustaloną sprzed weekendu świątecznego. No ale dobrze, Janku, no to jest jedna rzecz, druga, czyli ten historyczny moment misji Artemis II. Tak. Historyczny podkreśla się to, jakie ma to znaczenie nie tylko w perspektywie Stanów Zjednoczonych, ale też ludzkości. Teraz w ogóle astronauci już misji Artemis 2 obrali kurs na Ziemię. Załoga nawiązała ponowny kontakt z Centrum Kontroli Misji właśnie po takim spodziewanym 40-minutowej, spodziewanej 40-minutowej przerwie włączności, która właśnie nastąpiła, gdy statek kosmiczny znalazł się za Księżycem. A w poniedziałek, to jest najważniejsze, załoga pobiła rekord odległości ustanowiony jeszcze przez misję Apollo. Dawno to było, w 1970 roku, zapuszczając się właśnie przez kosmiczną dalej niż dotarł jakikolwiek człowiek w historii. Uwaga! Było to 406 tysięcy kilometrów od naszej planety. No i już wspomniany yy, przez nas Nasz, jeden z bohaterów naszych opowieści, Donald Trump, połączył się właśnie z astronautami, aby z nimi porozmawiać po ich historycznym przelocie wokół Księżyca. Był dumny z dokonanie załogi i poprosił też um, ich członków o opisanie przelotu wokół Księżyca. Odpowiedziała prezydentowi pierwsza kobieta, która była w tej części kosmosu, Kristina Koch. Posłuchajmy.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 Podkreślamy, to 406 tysięcy kilometrów, tyle od Ziemi znalazł się statek kosmiczny Orion. No i to jest rekord ustanowiony przez e, e, rekord poprawiony, e, który wcześniej ustanowiła misja Apollo. To było 400 tysięcy 171 kilometrów. Dla całej ludzkości przesuwamy granice integralności, usłyszeliśmy w takiej transmisji na żywo prowadzonej w, w, przez NASA. Obecnie rozpoczęła się właśnie też taka m, kampania obserwacyjna, bo podczas tego przelotu nazwa NASA powierzyła zadanie właśnie, aby tutaj astronauci obserwowali specjalne kratery i też właśnie opisywali te miejsca księżyca, na które mieli zwrócić uwagę. Misja Artemis II zrealizowała z tą szereg takich kluczowych celów programu i podzieliła też się zapierającym dech w piersiach widokami. Te zdjęcia można by... Tak, to są wyjątkowe zdjęcia. Decznie, mm -hmm. tak. Serdecznie zachęcam, jak Państwo jeszcze nie widzieli, bo to jest coś niesamowitego. Tak jak podkreślam, astronauci wracają już w stronę Ziemi, a ten powrót, ja Państwu relacjonowałem wprost, przylądka kanawer, ale ten start na żywo, bo wystartowali właśnie z Florydy, a wracają w okolicy San Diego, czyli z drugiej strony Stanów Zjednoczonych, Kalifornia. I ten powrót na Ziemię spodziewany jest w nocy, z piątku na sobotę, 11 kwietnia, czasu oczywiście obowiązującego w Polsce. Skoro mówisz o datach, to jeszcze przypomnijmy, że misja Artemis, 3, czyli ta kolejna, ona jest planowana na połowę 2027 roku. No i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ludzie kolejny raz na Księżycu wylądują rok później, czyli w 2028. Tak, rok 2028, wcześniej 2027, bo NASA robi to etapami, ma wylądować statek kosmiczny jeszcze w misji bezzałogowej. Potem 2028 rok, misja załogowa i następnie na początku mówiło się o próbach teraz już są to śmiałe projekty zbudowania na Księżycu coś na wzór międzynarodowej stacji kosmicznej bo ma to być taka stacja mm, przesiadkowa, tak jest to określane w późniejszych lotach na Marsa ale kiedy one będą, już kilkakrotnie mówiłem że to może być 10, 20, 30 nawet 40 lat, zobaczymy hmm, ale to już bez nas raczej my już tego nie skomentujemy <śmiech> <śmiech> pozostaje mieć nadzieję Jan Pacharowski, dzięki wielkiej do usłyszenia. Dziękuję. Dobrej nocy Janku. Zamknięta w sobie, szukasz ucieczki. Boisz się wejść, boisz się chcieć. Wiem, jak jest trudno strach przezwyciężyć. Na przekór życiu nadawać mu ser Dzień dobry, z jedynką poświąteczne wydanie. Pierwsze po świętach przypominam, szanowni państwo, że to wtorek, czyli automatycznie ten tydzień pracy będzie będzie krótszy i, i już jutro to będzie połowa tygodni, a się człowiek obejrzy i będziemy mieć już piątek weekendu, początek. Niektórzy już w pracy. Halo dzień dobry, Łukasz Będziń z tej strony. Człowiek, jakże z tej strony nie wiadomo czy pracy, czy raportowania. A pewnie, że to drugie. U mnie dzisiaj 4,5 stopnia na zegarze. Ładna widoczność, bez opadu. Niebo ładnie widać, także jest szansa, że dzisiaj będzie słoneczko. Coś się tam już budzi na wschodzie. Proszę Państwa, no co? Święta, święta, po świętach. Minęło jak zawsze, troszeczkę za szybko. No i cóż, okres Weź do pracy tą sałatkę, bo się zmarnuje. Uważam za otwarty. Miłego dnia dla wszystkich. I tego ciasta jeszcze trochę weź. Nie, nie, tego nie. Tego sernika. O. Dobra. Tak, rzeczywiście m, m, bardzo możliwe, że część z nas będzie się dzieliła tymi, tym, co nam zostało z kolegami z pracy, no, ale tego jest czasami jest tak dużo, że no, człowiek nie wie, co z tym zrobić, to my będziemy podpowiadać, szanowni państwo, w sygnałach dnia, co zrobić z nadmiarem jedzenia. Niektórzy, tak jak pan Sławek, takich problemów nie mają. Dzień dobry, Opole Sławek, dwa stopnie pociąg. Wiatr jemny, aby ktoś lodówkę otworzył, niebo piękne, rozgrzane. dzisiaj będzie hasło na pewno, kalorie, kalorie. O co to jeść, jak potem trzeba je spalać? Ja jem i nie spalam i się dobrze czuję. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia. No tak, ale niektórzy lądują na oddziale szpitalnym z objawami przejedzenia. To te właśnie bóle brzucha, odbijania, nasilenie refluksu, takie rzeczy mogą wystąpić, bym powiedział, no nie w promilach, zdecydowanie w procentach przypadków. Natomiast najczęściej te zapalenia pęcherzyka żółciowego, ostre zapalenia trzustki, poważne powikłania przejedzenia, a także nadużycia alkoholu, bo często to się niestety jedno z drugim troszeczkę łączy, występują już z, na szczęście rzadziej. Radzę przegłodzenie, czyli zastopowanie z jedzeniem i aktywność fizyczną, ale nie może bieganie tylko po prostu jakiś taki spacer, bo bieganie, no to też może być kłopotliwe w tej sytuacji. Jakiś spacer z rodziną to by było chyba najlepsze. Jednym słowem unikamy jedzenia i siedzenia. Radził dr Radosław Kępiński z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jak coś Państwu rzeczywiście zostało po tych świętach i, i nie są Państwo wszystkiego w stanie wydać rodzinie, ciotce Wójkowi, no to mam pomysł i sugestię podpowiedź, co z tym zrobić już po godzinie 6 w, w Sygnałach Dnia. Bye. radiowy program pierwszy dzień dobry z jedynką jeszcze przez najbliższe 11 minut szanowni państwo przypominamy o te, te silne podmuchy jeszcze nadal będą nam się dawać we znaki zwłaszcza po południu i wieczorem obejmują województwo lubelskie podlaskie także część województwa mazowieckiego warmińsko-mazurskiego świętokrzyskiego i podkarpackiego wiatr potęguje uczucie zimna czyli ta odczuwalna niższa od tej którą pokażą termometry no a, a, a ile pokażą od 5 do 7 stopni na wybrzeżu i na północnym wschodzie do 10-13 stopni na przeważającym obszarze kraju. Kolejne dni nadal chłodne, z coraz zimniejszymi nocami, które przyniosą spadki temperatury poniżej 0 stopni. W drugiej połowie tygodnia niemal w całym kraju. Co pan synoptyk Przemysław Makarewicz i pewnie się państwo zastanawiają, kiedy możemy liczyć na cieplejszą zdecydowanie pogodę. No to dopiero za tydzień. Dopiero. No, to się nie ma co śmiać. Trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość dopiero za tydzień w przyszły wtorek, w przyszły poniedziałek około 20 stopni. Polskie Radio. I love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 Autopromocja. Radio Kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu granicy w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. Podobnie autostrada A18 na wysokości Olszyny w stronę Berlina oraz A2 pomiędzy Rzepinem a Świeckiem również w tym samym kierunku. Spory ruch obserwujemy na autostradzie A6 w Zachodniopomorskim w pobliżu Kołbaskowa, a dodatkowo przypomnę, że w związku z remontem obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Poranne spowolnienia i poranne korki już pojawiają się w województwie małopolskim, zwłaszcza na trasach dojazdowych do Krakowa, od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki, a także Sandomierza, Proszowic, Miechowa i Zabieżowa. Nieco wolniej jedzie się na drodze krajowej numer 28 w pobliżu Wadowic, a także na krajowej 75 na obwodnicy Brzeska. Jak zwykle o tej porze sporo cierpliwości przyda się na drodze krajowej numer 61 na Mazowszu, na fragmencie remontowanym niedaleko Zegrza w kierunku Warszawy. A przybywa samochodów także na krajowej siódemce, przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno Warszawa. I jeszcze województwo pomorskie, a tam spore problemy utrzymują się na trasie ekspresowej S6, niedaleko węzła Rusocin, a także na sąsiedniej drodze krajowej nr 91 w Pruszczu Gdańskim. 22 513 11 11 to numer do Radzie kierowców. Niezmiennie czekamy na wieści z tras.